dobry państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszej debacie na kandydata na burmistrza w Rzepinie. Mam nadzieję na początku, że bardzo nam państwo, nasz stres, który nas wszystkich chce łapie, jest to pierwsza taka debata, więc jakby coś było nie tak, to przepraszam z góry, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Ej, nazywam się Tomasz Leśniak, jestem pomysłodawcą tej debaty i wspólnie z Adamem Szczewskim z rzepinet postanowiliśmy ją zorganizować dla państwa, aby mogli państwo Wysłuchać, co mają do powiedzenia kandydaci na burmistrza w mieście Rzepin. Debatę poprowadzi ktoś, kto cztery lata temu z Markiem Pychem, dokładnie 4 lata temu, wymyślił Rzepin.net. Rzepin.net służy nam już od czterech lat i mam nadzieję, że służy każdemu mieszkańcowi i każdy może przeczytać, dowiedzieć się, co dzieje się w naszym mieście na bieżąco. Serdecznie zapraszam Adama Szulczewskiego. Oddaj Adamowi głos. Bardzo dziękuję Tomku za to powitanie, witam Państwa bardzo serdecznie, cieszę się ogromnie e, mocno, że aż w takiej ilości przyszliście, ponieważ jak widziałem debaty e, wyborcze w Zielonej Górze czy w Gorzowie, tam przychodziło po 100-150 osób, no a jakie e, duże są to miejscowości, prawda? E, ja nazywam się Adam Szuczewski, tak jak już Tomek powiedział, będę moderował dzisiejszą dyskusję, będę zadawał Pytania naszym kandydatom, jaki jest cel debaty? Myślę, że każdy z Państwa doskonale wie, na czym polegają debaty, więc tutaj nie będę przedłużał i nie będę nudził. Jak wygląda nasz plan spotkania, żebyśmy wiedzieli, jak długo czasu dzisiaj spędzimy z naszymi kandydatami? Więc debata planowana jest na około półtorej godziny, składa się z czterech części. W pierwszej Części padną pytania związane z przyszłością, rozwojem naszej gminy, ale i nie tylko. Postaramy się wydobyć z kandydatów to co w nich najlepsze, czyli ich plany, ich, ich cele. Druga, druga część to będą pytania kandydatów od kandydatów. Każdy z kandydatów przygotował po jednym pytaniu do swojego kontrkandydata i będzie miał okazję zadać takowe. Trzecia część to są pytania nadesłane przez czytelników naszego portalu internetowego rzep.in.net. To są tak zwane pytania z życia wzięte, najczęściej to są pytania czy też bolączki, które dolegają Państwu jako mieszkańcom gminy. Czwarta część to tak, zwana, to tak zwany wolny głos, każdy z kandydatów będzie miał trzy minuty czasu na to, aby po prostu podsumować debatę czy też powiedzieć o sobie, na co przeznaczę te trzy minuty, to już będzie zależało wyłącznie, wyłącznie od niego. Taka moja prośba w trakcie, kiedy kandydaci odpowiadają na pytania, oczywiście nie przeszkadzamy, nie podaję również pytania z sali ze względów technicznych, czy też ze względów porządkowych, żeby żeby tutaj to wszystko poszło nam na tyle sprawnie. Pora na przedstawienie gości naszej dzisiejszej debaty. Zapraszam do nas Pana Sławomira Dudzisa, kandydata Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Gmina, który ma 42 lata, jest przewodniczącym zarządu Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w powiecie słubickim, a także pełni funkcję zastępcy Rzepina. Dzień dobry. Zapraszam w takim razie drugiego kandydata na burmistrza Żebina, Pan Stanisław Masuszak, kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Stanisława Pastuszaka, ma 63 lata, jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz członkiem Zarządu Powiatu słupickiego, prezes Współdzielni Mieszkaniowej w Rzepinie, tutaj panie Stanisławie. No i zapraszam trzeciego z kandydatów, e, obecnie piastującego funkcję burmistrza, pana Andrzeja Skałupę, który jest kandydatem Komitetu Wyborczego Wyborców Rzepińskie Porozumienie Samorządowe. Pan Andrzej ma 47 lat. Zapraszam. Pan Andrzej ma 47 lat, jest członkiem zarządu platformy Obywatelskiej Rzeczpospolitej Polskiej w Powiecie słupickim. Chciałem jeszcze przy okazji podziękować tym wszystkim wspaniałym ludziom, którzy tam z tyłu czuwają na tym, żeby było nas dobrze słychać dzisiaj. Pozwolicie Państwo, że teraz z nieco wygodniejszej pozycji przedstawię zasady naszej debaty. Jak już powiedziałem składa się ona z czterech rund. Przed każdą rundą dokonujemy losowania kolejności udzielanych odpowiedzi. Ja tutaj mam takie kule, gdzie znajdują się nazwiska kandydatów i przed każdą rundą dokonam takiego losowania. Oczywiście w każdej rundzie jest limit czasu na na odpowiedzi i limit upływający będzie nam sygnalizował taki sygnał dźwiękowy. Nie wiem czy mogę prosić o sygnał dźwiękowy? O właśnie. Zasady panowie są jasne, nie przerywamy sobie, każdy z panów odpowiada sam. Pytania są takie same, w razie potrzeby powtarzamy pytanie. Dobrze. To ja mam taki pomysł, na, zanim przejdziemy do pierwszej rundy na mały rozluźniacz, żeby panowie powiedzieli coś o sobie. Bo może nie wszyscy panów na tyle kojarzą, na tyle znają. Przetestujemy też przy okazji mikrofony. Dobrze? Tutaj nie losujemy, także panowie. Przede wszystkim witam bardzo serdecznie na czymś nowym, jakim jest debata na kandydata na burmistrza, lat 47, trójka dzieci, żona pedagog Zespole Szkół w Kowalowie. Pełnię tą funkcję jako pierwszą kadencję, jako burmistrz, dwukrotnie byłem zastępcą burmistrza, też w pracy byłem jako zastępca dyrektora spółki wodnościekowej później po przekształceniu PWK Eco. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Stanisławie, bardzo proszę powiedzieć. Dzień dobry Państwu. Mam 63 lata. Panie jest... Stanisławie, jeśli nie mogłem prosić, to mikrofon troszeczkę bliżej siebie. Dobrze? Mam 63 lata, jestem z wykształcenia ekonomistą. Od 20 lat jestem prezesem spółdzielni mieszkaniowej w Rzepinie. Jestem wdowcem, mam jednego syna. Urodziłem się i mieszkam przez cały okres swojego życia na terenie gminy Rzepin. Znam problemy zarówno wsi, jak i miasta, bowiem cały czas dorosłego życia byłem zaangażowany w sprawy miasta i gminy Rzepin. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Sławomir. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Sławek Dudzis, mam 42 lata, jestem żonaty, mam dwoje dzieci, Mateusza i Dominikę. Studia ukończyłem na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Obecnie zajmuję stanowisko wiceburmistrza Rzepina. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No dobrze, to panowie, mam nadzieję, że trochę rozluźnieni. Przystępujemy do pierwszej rundy, w której są e, będziecie państwo, panowie, odpowiadać na pytania przygotowane e, przeze mnie. E, w, ośmiu, w ośmiu kategoriach. E, kategorię może panu przedstawię, żebyście mogli, chociaż odrobinę się przygotować, bo takiej możliwości nie było przed, przed debatą. E, Kategorie to samorząd wybory, taka łączona kategoria, edukacja. Bezpieczeństwo, Gospodarka Mieszkaniowa, Gospodarka Rynek Pracy to też jest łączona kategoria, Inwestycje, Finanse Gminy oraz Współpraca Międzynarodowa. Dobrze, to przejdźmy do losowania. Zamieszam, zamknę oczy, a może odwrócę wzrok na bok. O, zaczniemy sprawiedliwie od pana Sławomira. Także pan Sławomir będzie jako pierwszy w tej rundzie zaczynał odpowiadać na pytania, potem na następne pytanie pierwszy będzie odpowiadał pan Stanisław i tak po kolei na okrętkę. Dobrze, przypominam czas na odpowiedź w tej rundzie to półtorej minuty. Czytam pytanie, pytanie w kategorii samorząd wybory. Panowie, dlaczego zdecydowaliście się kandydować? Jakie kompetencje posiadacie do sprawnego kierowania gminą? Panie Sławku? Już to już. czas start? Dlaczego zdecydowałem się kandydować? Powiem może tak. Przez te ostatnie cztery lata. Rzepin wydaje mi się, że naprawdę się rozwinął. Pozyskiwaliśmy dużo, nie będę ukrywał, dużo środków zewnętrznych. Udało nam się doprowadzić do zakończenia wielu inwestycji w mieście. I chciałbym, chciałbym, tak jak kiedyś komuś powiedziałem, sprawdzić czy, czy widać w tym wszystkim, moją cegiełkę. To wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I odpowie, odpowiedź na to samo pytanie. Proszę pana Stanisława. Zdecydowałem się kandydować dlatego, że w poprzedniej kadencji zdobyłem duże doświadczenie w zakresie zarządzania gminą jako wiceburmistrz. Zdobyłem duże doświadczenie uzyskiwania środków z funduszy unijnych. Znam teren, znam specyfikę gminy, jej potrzeby, zarówno środowiska wiejskiego, jak i miejskiego oraz znam sposób zarządzania gminą poprzez budżet gminy. To te elementy, które powiedziałem, dają mi podstawę do tego, aby kandydować, bowiem uważam, że gmina w tej kadencji nie wykorzystała wszystkich możliwości w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Gdyby porównać poprzedni okres do tego okresu, ilość środków unijnych możliwych do wykorzystania okazałoby się, że nie wykorzystano tych możliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I odpowiedź na to samo pytanie, proszę pana. Andrzeja. Szanowni Państwo, myślę, że posiadam duże doświadczenie w zarządzaniu gminą. okropny wiceburmistrz, co prawda, pierwsza część to było rok czasu, 94 rok, końcóweczka. Później był ten okres czteroletniej kadencji zastępcy burmistrza przy panu Chocianowskim. Z tego miejsca chciałbym podziękować za wszelkie uwagi, za naukę, bo nie ukrywam, że było to potrzebne. W obecnej kadencji korzystam z wielu doświadczeń, który pan Chocianowski mi przekazał. Był to początek realizacji właśnie inwestycji ze środków unijnych. Myślę, że ta kadencja jeszcze jak gdyby umocniła mnie w tym, że można sprawnie pozyskiwać te środki. Przykładem są inwestycje realizowane, te główne inwestycje. I też wsparcie, nie ukrywam, Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ przy rządzie jest Platforma Obywatelska. Tutaj ten kontakt bezpośredni z Urzędem Marszałkowskim, z instytucjami, które wpływają na przydział tych środków, są pomocne w zarządzaniu gminy i cedowanie tych środków na gminę Rzepin. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czas na kolejne pytanie. Zostajemy w tej samej kategorii, czyli samorząd, e, wybory. Teraz jako pierwszy będzie odpowiadał Paweł Stanisław. E, czytam pytanie. Panowie, wszyscy trzej jesteście członkami partii politycznych. Zgadza się? Dlaczego więc zdecydowaliście, wystartować, e, zdecydowaliście się wystartować z list komitetów e, wyborczych wyborców? a nie komitetów partyjnych. Zdecydowałem się kandydować z własnego komitetu pod własnym nazwiskiem, dlatego aby mieć swobodę działania, nie ulegać naciskom politycznym w trakcie realizacji, o ile to mi będzie dane wypełnienia obowiązków burmistrza. Takiego doboru kadry, aby nie, były, nie był to dobór kadry pod względem politycznym, a tylko i wyłącznie merytorycznym. Startowanie z własnego komitetu, gdzie nie czerpie Środków partyjnych zwalniam je z obowiązku, aby wypełniając funkcję burmistrza świadczyć cokolwiek na rzecz tych partii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie odpowiedź na to samo pytanie proszę pana Andrzeja. Proszę Państwo, nie decydowałem się ze względu na to, żeby nie dzielić społeczeństwa. Nie ma tak silnej partii w tym małym środowisku żeby miała decydujący głos. Niemniej jednak jak wcześniej wypowiadałem się, ma to generalnie znaczenie przy wsparciu z zewnątrz, a więc z tych instytucji, które przydzielają środki. Takie wsparcie z zakresu partii rządzącej PO mam. Przede wszystkim, żeby nie dzielić społeczeństwa i uzyskać z różnych środowisk głosy. Dziękuję. Dziękuję. Nie, Panie Cieszę Panie Panie się tutaj z wypowiedzi Pana Burmistrza, bo rzeczywiście wydaje mi się, że w tym naszym środowisku, małym środowisku, jakim jest gmina Rzepin, większość zna, się, zna siebie osobiście, większość zna nas również. Także nie, nie chciałbym, tak jak Pan Burmistrz tutaj wcześniej zaznaczył, żeby do gminy, do, do, do Rzepina, do takiego miasta, niewielkiego miasta wprowadzać podziały polityczne. Dowodem na to jest skład mojego komitetu. W moim komitecie znajdują się ludzie o, ludzi o poglądach lewicowych, o poglądach liberalnych i o poglądach prawicowych. To jest chyba najlepszy dowód. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czas na ostatnie pytanie w kategorii samorząd, wybory. Przypominam, że teraz jako pierwszy będzie odpowiadał pan Andrzej. Panowie burmistrzem może zostać tylko jeden z was. Takie są zasady tej gry. Czy będziecie, czym będziecie zajmować się po ewentualnej przegranej? Zastanowując stanowisko burmistrza po wyborach ostatnich, jestem oddelegowany w Przedsiębiorstwo kanalizacyjnego konalizacyjnego EKO. Czy tam powrócę? Trudno mi powiedzieć. Zastanowię się po wyborach. Dziękuję bardzo. Odpowiedź proszę pana Sławomira. Czyli po przegranych wyborach. Biorę taką opcję również. Yy. Sporo się zastanawiałem nad tym, ponieważ no ja no nie mam takiej możliwości powrotu do, do poprzedniej pracy. Myślałem nad ewentualnym utworzeniem własnej firmy bądź poszukaniem y, jakiejś odpowiedniej pracy, która da mi satysfakcję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I odpowiedź na to samo pytanie, proszę pana Stanisława. Przegrana w wyborach w życiu zawodowym niczym u mnie nie będzie, nie, nie spowoduje żadnej zmiany, bowiem jestem prezesem współdzielni mieszkaniowej i nie mam i dalej pozostanę do czasu, aż będą to chcieli sami współdzielcy. Dziękuję. Dziękuję. Panowie czas na zmianę kategorii, tym razem kategoria edukacja. Tutaj mamy tylko jedno pytanie, jako pierwszy będzie opowiadał pan Sławek oczywiście. Czas pozostaje bez zmian, nadal mamy półtorej minuty. Pytanie brzmi tak, około 10 milionów złotych, czyli 1 trzecia budżetu gminy to wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty. Jakie bolączki gminnej oświaty panowie dostrzegacie? Jak chcielibyście je rozwiązać? Jakie bolączki? Problemy gminnej oświaty panowie dostrzegacie i jak chcielibyście je rozwiązać w przyszłej kadencji? Rzeczywiście w gminnym budżecie przeznaczone jest na oświatę około 10 milionów, tam 10 groszy, 10 milionów z groszem i to jest trochę więcej, nawet jak 1 trzecia, bo budżet w całości to około 25 20 5,5 miliona, z tego 7 milionów to są subwencje, natomiast pozostała część to jest udział gminy. Zakładając, że na przedszkola przeznaczone jest 1,5 miliona, pół miliona na obsługę ZEAS-u, to i tak wychodzi, że gmina dopłaca do tego około półtora miliona. Z tego co wiem, niektóre gminy, nie jest ich tak dużo, utrzymują, utrzymują światę tylko i wyłącznie z subwencji. Tak jest, podobnie jest w, w starostwie powiatowym w powiecie słubickim. Natomiast ja jestem świadom tego, że hmm, trzeba dołożyć te półtora te miliona tylko chciałbym, żeby były efekty. I mnie się wydaje, że w tej kadencji, upływającej kadencji y, zrobiono dużo, jeżeli chodzi o oświaty, y, jeżeli chodzi o wyniki przede wszystkim. Na początku kadencji martwiło mnie, że te wyniki no, nie są najlepsze w rankingach i, i uważaliśmy, że nie należy tego zamiatać pod dywan, tylko staraliśmy się zmobilizować dyrekcję szkół. Panie Sławku, czas minął. Przepraszam. I dziękuję za odpowiedź. Odpowiedź na to samo pytanie proszę pana Stanisława. Problem oświaty jest problemem złożonym, bo nie tylko wynika z pełnego pokrycia potrzeb finansowych gminy, ale też i z formy organizacyjnej. To, co powiedział przed chwilą pan burmistrz Dudzis, jest rzeczywiście problemem. Łoży się na oświatę duże środki, a nie zawsze one przynoszą spodziewany efekt, bowiem nie będę to wymieniał, ale nie może być takiej sytuacji, że łożymy pieniądze na liceum, a z Kowalowa żadnych, żadnego ucznia nie ma, czy w tym roku nie było przyjęcia. Coś wynika z braku nadzoru lub też z jakiegoś błędnego zrozumienia, komunikacji lub oceny. Praktycznie każda gmina w Polsce, łącznie też ze starostwem, bo w tym roku prawie półtora miliona, a na drugi rok 2,8 mln trzeba będzie dołożyć do szkół powiatowych. Panie Stanisławie. Wynika to z faktu, że zmniejsza się subwencja ze względu... Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję Zachowajmy bardzo. równe szanse dla, dla wszystkich odpowiadających. Ja wiem, że niełatwo jest zmieścić się w tej półtorej minuty, żeby wszystkie swoje myśli przekazać, no ale tak, tak się omówiliśmy. Prawda? Panie burmistrzu. Szanowni państwo, ja nie widzę takiego problemu. Rzeczywiście dodatkowe środki oprócz tych środków subwencji, które pokrywają koszty, powiedzmy, utrzymania kadry pedagogicznej. Dużo środków zewnętrznych przyszło na jednostki oświatowe. Jest poprawa w tej bazie sportowej. Jest postęp, jest przyjęty program opracowany przez pana dyrektora Stefana Krawczyka, która zmierzy, zmierza ku temu, żeby te środki rzeczywiście co roku były mniejsze zewnętrzne, jeżeli chodzi o budżet, budżet gminny. Także ja ten program kontynuuję, szereg jeszcze zadań przed nami ze względu na to, że trzeba dostosować obiekty do tych najmłodszych. Zgodnie z reformą oświatową są potrzebne dodatkowe sale, jest parę inwestycji, które jeszcze trzeba wykonać na jednostkach oświatowych. Ja myślę, że idzie w kierunku dobrym. Oczywiście te ograniczenia nie mogą się odbywać z, powiedzmy z puli, tej pieniężnej, które zabezpieczają pedagogom powiedzmy płace miesięczne. My to staramy się jakoś regulować, żeby każdy nauczyciel powiedzmy miał zapewniony ten etat w szkole. Też zostało przyjęte, że jest zakaz przyjmowania nowej kadry ze względu na niż. Ma być regulacja między jednostkami stanowisk pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panowie kolejna kategoria to bezpieczeństwo, teraz przypominam będzie odpowiadał jako pierwszy pan Stanisław i pytanie moje brzmi, wszyscy wiemy, że bezpieczeństwo to szczególnie ważna sfera naszego życia, jakie zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa chcielibyście panowie zrealizować w najbliższej kadencji. Sprawa bezpieczeństwa w mieście i gminie jest sprawą szczególną, bowiem burmistrz nie ma bezpośredniego przełożenia na stan bezpieczeństwa w gminie. Jednak może wyegzekwować zadania policji, które nakłada ustawa na policji. Dewastacja wszystkiego, co jest. Gminne narkotyki to są największym problemem w gminie Rzepię w zakresie bezpieczeństwa. I Należałoby, moim zdaniem, więcej środków przeznaczyć na monitoring najważniejszych części miasta czy skubisk ludności w mieście, bowiem tam najczęściej dochodzi do tego rodzaju zjawisk. Pijaństwo w miejscach publicznych, brak egzekucji prawa, a to już zależy tylko i wyłącznie od tego, jak będzie, będzie się egzekwować od Policji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odpowiedź na to samo pytanie pana Andrzeja. Szanowni państwo, były próby powołania Straży Miejskiej, jednak koszty utrzymania Straży Miejskiej są zbyt wysokie do, do liczby ludności. Możemy podjąć jeszcze raz ten temat. Jeżeli chodzi o działalność Policji, nie zgodziłbym się tutaj z przedmówcą, to są zadania faktycznie wyższych instancji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Gmina szeroko współpracuje tutaj z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, między innymi ten samochód operacyjny. Posiadamy ładny obieg w postaci komisariatu. Bolączką jest stan kadry, kadry, która jest nakładana przez Komendanta Głównego i przechodzi przez Komendanta Powiatowego. Ze względu na położenie a więc bliskość przyszłej autostrady, komisariat policji będzie w organizacji swojej traktowany jako priorytet w powiecie słubicki. Jestem po rozmowie z komendantem, takie zapewnienia są, więc na pewno zwiększy to bezpieczeństwo. Alternatywą jest też monitoring, taki monitoring pojawił się pierwszy przy, przy Urzędzie Miasta, dwie kamery i też monitorowany na dzień dzisiejszy jest park, ten zielony aleja wolności dworcowy i pomocnym jest monitoring zamontowany przy izbie celnej. Także na pewno w tym kierunku trzeba by iść, nie są to zbyt wysokie koszty. Też była sugestia dla inwestorów prywatnych, żeby włączyli się. Myślę, że to szerokopasmowy internet pozwoli na bezprzewodowe połączenie wszystkich kamer. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiedź proszę pana Sławka. Ja bym podzielił sprawy bezpieczeństwa na dwie, dwie kategorie tutaj w Rzepinie. Bezpieczeństwo drogowe i bezpieczeństwo tzw. zwanych wybryków chuligańskich. I tutaj jeżeli chodzi o bezpieczeństwo drogowe, no prozaicznie powiem, ale konkretnie chyba. Chodzi mi najbardziej o bezpieczeństwo przy szkołach i jeżeli ktoś przejeżdża na przykład przed godziną ósmą przy naszych szkołach, to widzi co się dzieje. Rodzice przyjeżdżają samochodami, wysadzają swoje pociechy, wymijają się i stwarzają się sytuacje bardzo niebezpieczne. Chciałbym w tym względzie zrobić projekt bezpiecznego przywożenia, dowożenia dzieci do szkół. W związku z tym wykorzystać tutaj parking przy Orliku. Druga podobna sytuacja to jest bezpieczeństwo przy szkole w Kowalowie i tam planujemy utworzenie zatoczki dla autobusów, żeby dzieci mogły bezpieczniej wysiadać i wsiadać do autobusów. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tak zwane chuligańskie, to tutaj się zgadzam z moimi przedmówcami, że należałoby kontynuować sprawę monitoringu i w najbardziej takich newralgicznych miejscach w Rzepinie umieszczać te kamery. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panowie, zmieniamy po raz kolejny kategorię. Z bezpieczeństwa przenosimy się teraz do kolejnego zadania własnego gminy, czyli do gospodarki mieszkaniowej. Czytam pytanie. Zadaniem własnym samorządu gminnego jest gminne budownictwo mieszkaniowe, w tym między innymi zapewnienie lokali socjalnych. Jednak jak wszyscy wiemy, brakuje w gminie mieszkań komunalnych, brakuje również wspomnianych lokali socjalnych. Jakie działania w tej sprawie chcielibyście, panowie, podjąć. Proszę Jest to trudny, panu. drodzy Państwo, temat temat, który niejednemu powiedzmy spowiek scen spędza burmistrzowi, bo to nie dotyczy tylko gminy Rzepin. Na dzień dzisiejszy nie ma tendencji do budowania y, mieszkań, domów komunalnych. Opieramy się na mieniu komunalnym, który, y, które dostosowujemy. Przykładem jest SP, Była budynek SP-2, tu zostały nałożone środki przekazane do indywidualnej adaptacji i teraz trwa proces związany z przejęciem, y, przejęciem byłego ośrodka Oaza na cele właśnie mieszkań socjalnych, tam można faktycznie wyegzekwować 14 lokali mieszkalnych. Jestem w trakcie, po podpisaniu umowy na użyczenie tego lokalu. Następnym etapem będzie dopięcie odkupu gruntu od tych właścicieli, którzy wyszli z taką propozycję o, powiedzmy, rozwiązuje to w pewnym momencie problem właśnie mieszkań socjalnych, który nie ukrywam narasta, bo sądownie te mieszkania są narzucane na gminę z obowiązkiem zapewnienia dla mieszkańca eksmitowanego, czy z y, mieszkania zakładowego, czy też z mieszkania komunalnego na taki socjal. Oprócz tego pojawia się następna sprawa związana z y, osobami tak zwanymi bezdomnymi. Jest, jest parę osób, które chodzi po Rzepinie, no też muszę zapewnić, a więc stąd tutaj ta propozycja przyjęcia łazy i zapewnienia tych mieszkań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiedź proszę Pana Sławomira. Potwierdzam, że to jest trudny temat z tego względu chociażby, że kolejka na mieszkania socjalne, na mieszkania komunalne no jest dosyć spora. Może marnym pocieszeniem jest fakt, że w innych miastach jest sytuacja podobna. Gminy nie stać na wybudowanie mieszkań socjalnych w tej chwili, natomiast tak jak tutaj burmistrz powiedział, istnieje możliwość przejęcia byłego motelu Oaza i danie możliwości zamieszkania około 14 rodzinom. Z tym, że ja zauważam również zagrożenia tego, że jeżeli do tych mieszkań sprowadzi się 14 rodzin i, i nie chcę ukrywać, no, są to rodziny z reguły trudne. I obawiam się, że, że może się stworzyć takie, takie miejsce, do którego często policja będzie musiała przyjeżdżać. Będzie kwitła przestępczość, oby nie, obym się mylił, ale mam takie obawy. W tej chwili no, wydaje mi się to, to, to rzeczywiście... Jedynym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy, żeby jakiś poprawić sytuację lokali mieszkalnych, socjalnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiedź proszę pana Stanisława. Sprawa budownictwa komunalnego jest rzeczywiście bardzo trudna, ponieważ wielokrotnie były zapowiedzi rządowe, o wyasygnowanie określonych środków na budownictwo komunalne. I zawsze, kiedy przychodził moment do podjęcia decyzji i przekazania tych środków samorządom gminnym, były inne, ważniejsze cele. Gminy zawsze pozostawały same sobie do rozwiązania problemu. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że w najbliższym okresie czasu w związku z dużymi zaległościami w opłatach za czynsze, i to mówię w oparciu o informacje zawarte w dokumentach gminy, te zaległości są bardzo duże i powstają w większym, coraz większym zakresie w budynkach, które są dobrze wyposażone w wszystkie media. Inną sprawą jest sprawa w tym zakresie, w gospodarce mieszkaniowej, jest sprawa odejścia czy pójścia na sprzedaż mieszkań poprzez słowojowej złotówce, żeby pozbyć się problemu zadłużeń, które spadają na gminę. I te środki musi wyosegnować gmina, wspólnoty mieszkaniowe. Panie Stanisławie, muszę dziękuję. przerwać niestety, dziękuję bardzo. Panowie, kolejna kategoria, to kategoria powiedzmy łączona, gospodarka, rynek pracy, tak ją sobie nazwaliśmy, co się pod tym kryje, Czyta. Pozyskiwanie inwestorów i nowe miejsca pracy, to hasła, które w obecnej kampanii samorządowej pojawiają się bardzo często. Pozyskiwanie inwestorów i tworzenie miejsc pracy nie są jednak zadaniami własnymi gminy. Jednak niższe bezrobocie to większe wpływy z podatków do budżetu gminy oraz mniejsze wydatki na pomoc społeczną. W jaki sposób chcecie panowie zachęcać przedsiębiorców do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy w naszej gminie? Jako pierwszy odpowiada pan Sławomir. Rzeczywiście, chciałbym powiedzieć, że w tej kadencji zajęliśmy się sprawami inwestycji, pozyskiwaniem środków pieniężnych środków pieniężnych z Unii Europejskiej na prowadzenie tych inwestycji. Muszę przyznać, że troszeczkę zaniedbaliśmy sprawę związaną z pozyskiwaniem nowych inwestorów. Chociaż powiem, że podejmowaliśmy działania, podejmowaliśmy działania różnego typu na różnych polach, Takich jak przedstawianie naszej oferty inwestycyjnej w internecie, na targach, rozmowy z przedstawicielami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i innych. No nie udało się, nie udało się pozyskać inwestorów takich, których chcielibyśmy. Ja zdaję sobie sprawę, że w Rzepinie, na terenie Rzepina nie wybuduje się fabryka telewizorów zatrudniająca 2-3 tysiące osób ale myślę, że wystarczy nam dwa, trzy zakłady zatrudniające po kilkadziesiąt osób. To nie, jest tylko, to nie są tylko miejsca pracy, ale tak jak pan Adam powiedział, że to są przychody dla gminy. To jest przyszłość, bo kończą się pieniądze z Unii Europejskiej. W tej chwili zostały resztówki, w niektórych programach jeszcze są pieniądze. I należałoby się skoncentrować tutaj na tym, żeby te pieniądze pozyskiwać tutaj. Chciałbym wyjaśnić bardzo krótko, Panie Adamie, wcześniej mówiłem krócej, że dzięki zatrudnieniu nowych osób do gminy wpływają podatki z tytułu podatku dochodowego. To jest tam 37, coś tam procenta podatku dochodowego. Panie Sławku, chwili... będę brutalnie przerywał. Ja Dokończę, dokończę tylko zdanie, pani Adamie. W chwili obecnej jest to najpoważniejsza pozycja dochodowa w budżecie yy, gminy. Także tutaj szukałbym rozwiązań. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. I odpowiedź proszę pana Stanisława. W tym zagadnieniu będę bardzo krytyczny co do podejmowanych działań zmierzających do mobilizację potencjalnych inwestorów na terenie Rzepina. Bowiem w momencie, kiedy pan burmistrz Chocianowski przekazywał panu burmistrzowi Skałubie informację o ilości środków pozostających w dyspozycji burmistrza, wskazał na jeden ważny element, który był sugerowany do rozwiązania, a nawet już podjęte zostały pewne czynności, należało je kontynuować. A mianowicie uzbrojenie strefy w kierunku Gajca. Był potencjalny inwestor. Konkretnie SCAD, który wycofał się tylko i wyłącznie dlatego, że uzgodnienia wcześniejsze nie zostały dotrzymane. A sugerowano mu jeszcze, żeby kupił działkę i za te środki uzyskane gmina sfinansuje doprowadzenia mediów do tej strefy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Odpowiedź proszę pana Andrzeja. Szanowni państwo, gmina w tym zakresie nie jest inwestorem. Gmina może stwarzać tylko dogodne warunki dla przyciągnięcia inwestorów. Takimi warunki zostały stworzone, stwarzając strefę przemysłową własną, pomijając strefę ekonomiczno koszyńsko słubickie ze względu na to, że takie rozmowy były ze strefą, przedstawicielami, jednak warunki stawiane przez Włodarzy strefy były zbyt, zbyt wysokie do spełnienia przez gminę, a więc poszliśmy w tym kierunku powołania, który daje danemu przyszłemu inwestorowi zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 5 lat po wybudowaniu inwestycji. I też drugim argumentem, który może przyciągnąć, przyciągnąć danego inwestora na tą strefę między innymi, to jest komunikacja, Komunikacja, która jest na dzień dzisiejszy zablokowana, ulica Nowotki nad Torową, dojazdem od strony Poznania. Takie starania są z Urzędem Marszałkowskim czynione i jest deklaracja, że wiosną 2011 nastąpi budowa drugiej części obwodnicy i z wyjściem właśnie na tą strefę. Nie zgadzam się tutaj z przedmówcą ze względu na to, że firma Skat kontynuowała te rozmowy po objęciu mojej funkcji na stanowisko burmistrza doszło do pewnych ustaleń i faktycznie zaprzestaną tej inwestycji ze względu tylko i wyłącznie, że załamał się rynek ruchu tego ciężkiego Tirowskiego. Również to, podkreślę, było z, z firmą Translink. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejna kategoria to inwestycje, czy też inwestycje infrastrukturalne. Jako pierwszy będzie odpowiadał Pan. Stanisław, moje pytanie brzmi do panów tak. Jakie inwestycje chcielibyście panowie zrealizować na terenie wiosek gminy Rzeki? Pan Stanisław, jako pierwszy odpowiada. Najważniejszą inwestycją, którą należałoby podjąć do przygotowania jest budowa obwodnicy Kowalowa. Kowalów w najbliższym okresie czasu, to znaczy po wybudowaniu obwodnicy Ośna, zostanie całkowicie zablokowany. Jeżeli zostanie przejazd kolejowy zamknięty, ruch w Kowalowie zamiera. Nie wiem z jakich powodów zostało to przerwane i w żadnych dokumentach, za wyjątkiem dokumentów Agencji Rolnej, nie ma mowy o. Budowie obwodnicy Kowalowa. Następna sprawa to jest podjęcie działań zmierzających do budowy domów świetlic wiejskich w Starościnie i Starkowie. Te, te zagadnienia zostały przygotowane już w momencie przekazywania czy obejmowania funkcji burmistrza przez pana burmistrza z Skałubę. Był grunt zarówno w jednym miejscu, jak i w drugim i nic w tym zakresie nie zostało zrobione. Dotyczy to również budowy chodników przy drogach wojewódzkich, przy drogach powiatowych, tylko trzeba podjąć określone rodzaje działania, tak jak to podejmuje wójt Gorzycy i wójt i burmistrz Cybinki. Dziękuję bardzo. Na odpowiedź na to samo pytanie, proszę. Pana Andrzeja. W momencie objęcia funkcji na stanowisku burmistrza, to oczywiście adwoce panu Stanisławowi odpowiadam. Rzeczywiście w Starkowie był przejęty przez, od agencji teren pod inwestycje Domu Kultury, Świetlicy Wiejskiej, natomiast nie funkcjonował żaden projekt. Natomiast jeżeli chodzi o Kowalów, o starości, też nie dysponowaliśmy żadnym gotowym projektem do realizacji tego zadania. Generalnie muszę powiedzieć, że tereny wiejskie są niedofinansowane, my ten proces uaktywiliśmy m.in. tą dużą inwestycją polegającą na modernizacji oświetlenia, jest problemem też sprawy związane z kanalizacją obszarów wiejskich, to poszczególne wioski muszą powiedzmy rozstrzygnąć to w indywidualnych projektach, bo jest również tak daleki zasięg od głównego centralnego położenia Rzepina, gdzie kiedyś taka koncepcja była opracowana jako główna zlewnia Rzepin. Niestety, ale ekonomiści stwierdzili, że to jest zadanie wybiegające poza możliwości gminy, wiążąc to oczywiście ze środkami unijnymi, które mogłyby być jako pokrycie tej części unijnej do rozwiązania tematu. Oczywiście my ten proces związany z chodnikami przy Współpracy różnych instytucji Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych rozwiązujemy. Przykładem jest Lubieźnia, Starków i inne, inne jeszcze elementy, które są potrzebne, m.in. remonty hydroforni Serbów i też środki związane z agencyjnymi Panie tematami. Andrzej, dziękuję. dziękuję bardzo. Odpowiedź proszę pana Największym problemem tutaj po rozmowach z mieszkańcami wsi, zresztą znam ten problem z autopsji, jest brak kanalizacji na wsi. Zdaję sobie sprawę, że to jest inwestycja potężna, że to gmina sama nie udźwignie tego problemu, dlatego trzeba stworzyć projekt i aplikować o wnioski unijne. Natomiast... Chciałbym zaznaczyć i tutaj chylę czoła przed poprzednim burmistrzem, panem Edwardem Chocianowskim, że zaczął bardzo dobrą robotę na wsiach, budując domy kultury. Do tej pory mieszkańcy wsi nie mieli gdzie się spotkać nawet na zebranie wiejskie. W tej chwili brakuje tych domów kultury w Starościnie i w Starkowie i to uważam za priorytet, przepraszam, i jeszcze w Kowalowie, ale zaraz jeszcze wspomnę o Kowalowie. Starościń i Starków uważam jako priorytet budowa świetlic, natomiast w Kowalowie został złożony w tym tygodniu wniosek o rozbudowę tzw. Sołtysówki i mam nadzieję, że wkrótce również zostanie to zrealizowane. Następna kwestia, którą, która mi się marzy, bo ja również jestem mieszkańcem wsi, to jest zrobienie dróg, nie tylko na wsi, ale dróg łączących poszczególne wsie budowa takich dróg, mam pewien pomysł na budowę takich dróg, angażując niewielkie środki, a umożliwiając to w niedługim okresie czasu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Skoro wiemy panowie co ch chcielibyście zrobić na wsiach w naszej gminie, no to teraz pytanie jakie inwestycje chcielibyście panowie zrealizować? W samym Rzepinie. Odpowiedź proszę pana Andrzeja. To wynika z mojego programu wyborczego. Drodzy państwo, przede wszystkim sprawa związana z budową przedszkola. Projekt jest wykonany. Były podejścia do tematu modernizacji obecnego przedszkola numer 3, ale ze względu na to, że nie mieściło on się w normie nawet po przebudowie, także przyjęliśmy wariant budowy nowego zaprojektowania i postawienia w w tych okolicach przedszkola nr 3 nowego. Oczywiście będziemy sięgać po środki pomocowe, bo to wartość zadania około 5 milionów. Dla samego Rzepina generalnie na pewno jest potrzebna budowa obwodnicy, drugiej części obwodnicy od ulicy Mickiewicza do ulicy Słubickiej. Tu jest zapewnienie, że wiosną 2011 rozpocznie się z zakończeniem jesień 2011, druga część obwodnicy. Drodzy Państwo, te inwestycje, które były realizowane, pozwalają na inwestowanie w tak zwaną część Starą Miasta, więc rewitalizacja Starego Miasta z pewnymi jeszcze takimi elementami infrastruktury, ze zmianą organizacji ruchu, gdzie przed samym ratuszem była zamknięta ulica, wykorzystanie szerokich ulic na cele parkingowe, to generalnie takie główne założenia do spraw związanych. Oczywiście uzbrojenie nowych terenów pod osiedla mieszkaniowe ulica Kilińskiego, Moniuszki i Prusa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiedź na to samo pytanie proszę pana Sławomira. Nie wiem czy to uznać za, za inwestycje, które chciałbym widzieć w Rzepinie. Chciałbym widzieć takie inwestycje na terenie yy, całej gminy. Chodzi mi przede wszystkim o uzbrojenie terenów pod, pod przyszłe inwestycje, pod ściągnięcie inwestorów. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o inwestycje w samym mieście, to tutaj zgadzamy się z zgadzam się z burmistrzem, bo razem układaliśmy te priorytety, które według nas są najważniejsze w tej chwili. Po, po praktycznie ukończeniu kanalizacji jest możliwość przebudowy i ożywienia tego starego miasta. Myślę, że zasługuje to stare miasto na rewitalizację i łącznie z rzeką Milanką, która mam nadzieję już wkrótce będzie czysta. Jest miejsce na park, jest miejsce na promenadę. Jeżeli stworzy się fajne miejsce na terenie Starego Miasta, które pozwoli przyciągnąć turystów, które pozwoli mieszkańcom Rzepina na, na, na spacery, na spełnianie, na spędzanie wolnego czasu, to to to będzie pięknie. Jeżeli chodzi o przedszkolę, burmistrz mówił, że rzeczywiście jest wielki problem z miejscami w przedszkolu i to często do nas docierają mieszkańcy Rzepina, że no nie mogą, nie mają gdzie oddać dziecko, dziecka do przedszkolu, bo w przedszkolu nie ma miejsc. I dlatego podjęliśmy również taką decyzję, żeby wybudować. Będziemy się starać, żeby wybudować, bo tak jak burmistrz zaznaczył, Koszt budowy to około 5 milionów złotych, to jest potężny koszt, no ale tu również no, będziemy musieli y, korzystać z, z, ze środków unijnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A odpowiedź proszę pana Stanisława. Rzeczywiście problem przedszkola istnieje i zadanie to należy podjąć. Niemniej jednak trzeba podjąć i jak najszybciej to jest możliwe, sprawę związana z dostawą wody do mieszkań. Bowiem już w tym roku była sytuacja, że w mieszkaniach drugie, trzecie, czwarte piętra były przerwy w dostawie wody, a na czwartych piętrach w ogóle jej nie było. W sobotę piątek po południu i to trzeba jak najszybciej tą sytuację zmienić poprzez inwestycje. Drugim problemem jest jeszcze niedokończona sprawy budowy dróg osiedlowych. Tych dróg osiedlowych co prawda niedużo, niedużych, krótkich, ale jest dużo. I następnym problemem trzeba skończyć z mówieniem, że obwodnica będzie w 2012, bo obwodnica od ulicy Mickiewicza do ulicy Subickiej już miała być w 2007, 2008 i nic się nie stało w tym zakresie, mimo że były już decyzje dotyczące wycięcia lasu pod tą obwodnicę. A to właśnie komplikuje Panie, przypływ inwestorów. Dziękuję bardzo. Panowie, z kolei była mowa o inwestycjach. To teraz czas na finanse gminy. Mówicie tutaj o, o wielu różnych ciekawych inwestycjach. Jednak na nie potrzebne są... Konkretne fizyczne pieniądze, może czasami wirtualne. Skąd zamierzacie je wziąć? Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadza większą dyscyplinę w wydatkach gminy, między innymi wprowadza zasadę w myśl, której wydatki bieżące nie będą mogły przekroczyć bieżących dochodów gminy. Jaki macie zatem pomysł panowie na dodatkowe wpływy do gminnej kasy? Pan Sławomir. Wcześniej już poruszyłem tą sprawę, rzeczywiście zgadza się, od nowego roku obowiązuje już nowa ustawa dotycząca finansów publicznych. I tak jak zaznaczyłem, pieniądze z Unii Europejskiej są już na wyczerpaniu, są resztki, do uzyskania. No jest jeszcze rzeczywiście bonus, którym mam nadzieję, że województwo lubuskie uzyska, bo jest drugie na razie, jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy unijnych i to będzie można jeszcze rozdzielić. Natomiast trzeba stworzyć koncepcję długofalową pozyskiwania tych pieniędzy. Wydaje mi się, że najbardziej rozsądną możliwością pozyskiwania nowych pieniędzy to jest właśnie ściągnięcie tutaj inwestorów, dzięki którym zostaną zatrudnieni nowi ludzie. Ci nowi ludzie będą płacić podatki dochodowe. Ten podatek dochodowy, to ja, tak jak zaznaczyłem, to jest największa pozycja dochodowa w budżecie miasta i gminy. To jest 4,5 miliona. To jest prawie 40% całego podatku dochodowego wraca z powrotem do gminy. To jest raz. A... Kolejna sprawa, dzięki temu, że ściągniemy tutaj inwestorów, to ci inwestorzy będą płacić podatek od nieruchomości. Mimo, że na większości terenów my zwolniliśmy ich z płacenia przez okres pięciu lat, to po tym okresie oni zaczną ten podatek płacić. Ten podatek to jest druga co do wielkości pozycja dochodowa. To jest 4 miliony. I ja że poszedł w tym kierunku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja przypominam, że... Na koniec dzisiejszej debaty każdy z panów będzie miał jeszcze trzy minuty dla siebie i będzie mógł powiedzieć jeszcze o swoich, o swoich pomysłach. Bardzo proszę o odpowiedź pana Stanisława. Sprawa środków finansowych z budżetu jest sprawą skomplikowaną, bowiem w 2008 roku budżet, Dochody budżetu opiewały na 25 milionów, wydatki na 40. Finansowanie różnicy z kredytów i pożyczek. W 2009-2010 budżet opiewa na kwotę 27 milionów, wydatki na kwotę 31 milionów i reszta to jest sfinansowanie z kredytów Niepokojącym, bardzo niepokojącym zjawiskiem jest to, że kredyty zaciąga się długoterminowe na wydatki bieżące. To znaczy na wydatki związane z funkcjonowaniem gminy niematerialne. I czas spłaty tych kredytów jest do 2025 roku to znaczy, że my będziemy mieli ograniczone możliwości zaciągania kredytów, bowiem nie będziemy mieli z czego spłacić. Jedynym źródłem do zwiększenia dochodów jest ściągnięcie inwestorów, bowiem od nich, podatki, od obiektów, od budowli, z PIT-u, z citu będą wpływały do gminy. Innej możliwości nie widzę chyba, że ogłosić się w maksymalny sposób. Dziękuję bardzo. Wydatki bieżące. Dziękuję bardzo. Odpowiedź proszę pana Andrzeja. Ja tutaj jedyną możliwość widzę w wyznaczaniu nowych terenów. Y geodezyjnie i sprzedaż, uruchomienie lepszej sprzedaży. Podkreślę, że takie tereny zostały wyznaczone, jest to podbudownictwo jednorodzinne osiedle przy ulicy Kilińskiego, Moniuszki, Prusa, te działki pomalutku znajdują nabywców i też większe uruchomienie możliwości nabicia przez przyszłych inwestorów. czy ten inwestor się nagle tak nie pojawi, on potrzebuje tego elementu związanego z dobrą komunikacją, ponieważ Rzepin w przyszłości myślę, że stanie się taką bazą podstawową do obsługi ruchu tego transgranicznego między powiedzmy wschodem, zachodem, a więc tu jest, potrzebne są takie tereny, które uaktywnią, z czego będziemy mieć dochód, co można przeznaczyć na pewne elementy elementy rozwojowe gminy. Są rozmowy prowadzone z Zarządem Dróg Działkowych, gdzie poprzedni przekazał całość terenu, a więc to uniemożliwia usadowienia takich drobnych przedsiębiorstw. Prowadzę rozmowy z Zarządem Dróg Działkowców, Zarządem Działkowców, którzy przekażą odpowiednie tereny pod tego typu inwestycje. Drodzy Państwo, to jest jeden z takich kluczowych zadań, żeby powiedzmy zwiększyć dochód gminy, to jest sprzedaż nieruchomości, ale nieruchomości nowo wyznaczonych, ponieważ zasób mienia komunalnego jest w wartości 5%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozostajemy jeszcze w finansach gminy. Innym sposobem na wygospodarowanie pieniędzy na inwestycje jest cięcie wydatków. Czy widzicie Panowie możliwość redukcji wydatków bieżących? Jeśli tak to w jakich dziedzinach? Odpowiedź jako pierwszego proszę pana Stanisława. Nie, nie, pan Stanisław. Cięcie wydatków jest sposobem na ograniczenie deficytu budżetowego. Jest to bardzo trudne, bo budżet zawiera wydatki bieżące, które są wydatkami stałymi i tych wydatków stałych nie da się ciągnąć, ponieważ wynikają one ze z, z zobowiązań gminy wobec tych podmiotów, na które wydatkuje się te wydatki stałe. Widzę możliwość, tak jak powiedziałem wcześniej, sprzedaż czy mieszkań komunalnych, tych co istnieją, za symboliczną złotówkę pozwoli to pozbyć się mieszkań, a równocześnie zobowiązań gminy na utrzymywanie tych mieszkań w stanie niezagrażającej katastrofie budowlanej. To jest pierwsze. Drugie, wydatki związane z ograniczeniem, znacznym ograniczeniem wydatków, które są wydatkami zbędnymi a dotyczy to przede wszystkim przy organizacji imprez, tak zwanego cateringu dla ograniczonej części osób i te środki przeznaczyć na te cele, które są niezbędne. Również widzę cięcie wydatków w... Dziękuję bardzo, panie Stanisławie. Przepraszam bardzo, ale nasze półtorej minuty minęło nieubłaganie. Odpowiedź na to samo pytanie, proszę pana Andrzeja. Drodzy państwo, no nie widzę tutaj za bardzo możliwości cięć w wydatkach, jakikolwiek w różnych sferach, ze względu na to, że jeżeli przymierzamy się do tak potężnych inwestycji, to należy mieć kadrę sprawdzoną kadrę, która umie wykonać wniosek i doprowadzić do końca, do efektu końcowego. Także tutaj nie widzę, dwie spółki, które działają na terenie gminy, a więc spółka, zakład administracji imieniem komunalnej wykonuje swoje zadania prawidłowo, ten zasób minia komunalnego się kurczy, widzę tutaj możliwość ewentualnie ograniczenia tam gruntu do samej bazy sprzedaż reszty na powiedzmy dla przyszłego inwestora. Jest to dobry teren, uzbrojony teren. Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, też swoją funkcję spełnia bardzo dobrze. Uważam, że tam kadra jest doskonała. Podkreślę, że wiele, wiele lat współpracowałem z tymi osobami. Zakres robót jest, nie widzę tutaj też możliwości. Jeszcze dodam, że wymaga jest faktycznie kapitalny remont, modernizacja oczyszczalni ścieków. Łącznie też, jak przedmówca mówił, na temat wody ustosunkuje się też y, potrzeba jest budowy i modernizacji hydrofolii na lej Wolności, ponieważ ta inwestycja, która była realizowana w 2004-2002 y, roku jest niezbilansowana, a więc nie, ona nie pozwala na y, generalnie... Y, za pokrycie zapotrzebowania mieszkańców w tych gorących chwilach miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I odpowiedź proszę pana Sławomira. Ja tutaj w swojej odpowiedzi odniosę się jeszcze do wypowiedzi pani Stan, pana Stanisława Pastuszaka. No chciałbym, żebyście państwo nie wyszli z tej sali w jakimś takim dziwnym przeświadczeniu, że bierzemy kredyty na działalność bieżącą. To jest nieprawda w budżecie istnieje taka pozycja sfinansowanie deficytu budżetowego. Być może pan Stanisław zrozumiał, że to jest kredyt na wydatki bieżące. Tak to jest sformułowane, żebyśmy wiele inwestycji ujęli w jednym kredycie. Bo tak do każdej inwestycji musielibyśmy pertraktować nowe warunki z bankiem. I dlatego tutaj akurat w tej kwocie podam przykłady. To jest remont stadionu na ulicy Poznańskiej. To jest remont skweru pomiędzy ulicą Dworcową, Aleją Wolności. To jest elewacja na szkole numer jeden, na, na zespole szkół. To jest elewacja na byłej szkole SP2. To są tego typu zadania. Jeżeli uważacie, że to, jest, że to są wydatki bieżące, to, to nie wiem, to mnie się wydaje, że to nie są wydatki bieżące, a inwestycyjne. A, a zrobiliśmy to tylko i wyłącznie dlatego, żeby uzyskać lepsze warunki w, w banku, bo biorąc większy, wyższy kredyt mamy lepsze warunki, a i mniej formalności. Niż wtedy, gdybyśmy brali na y, każdą inwestycję z osobna. No Nie zdążyłem się... Bardzo mi przykro, to był pański czas. Mimo wszystko prosiłbym, jeżeli panowie chcecie odnosić się do własnych wypowiedzi, to druga runda w zasadzie ku temu służy, będziecie panowie mogli sobie zadawać pytania, a szkoda po prostu marnować ten czas, który tutaj mamy na, na, na konkretne pytania. Ostatnie, ostatnia kategoria, ostatnie pytanie. W rundzie pierwszej kategoria brzmi Współpraca Międzynarodowa, a pytanie brzmi tak. Od wielu lat gmina Rzepin prowadzi współpracę międzynarodową z niemiecką gminą partnerską Hoppegarten. W którą stronę, zdaniem panów, powinna rozwijać się współpraca międzynarodowa naszej gminy? O odpowiedź poproszę pana Andrzeja. Szanowni państwo, yy... Myślę, że należy utrzymać tę współpracę z gminą Hope Garden. Ta współpraca polega na wymianie faktycznie kulturalnej. Jest to gmina, która potrzebna mi jest przypisaniu jakichkolwiek projektów o środki unijne z zakresu miękkiego, otwartego. Także tutaj przede wszystkim ta współpraca bazuje na tym przy projektach tego typu, jak na przykład odbudowa tego źródełka artyzyjskiego, jest nam potrzebne jako partner niemiecki do zaskoczenia tego wniosku w Urzędzie Marszałkowskim. Jest wiele jeszcze takich drobniejszych pozycji. Generalnie nie przekłada się to bezpośrednio na gospodarkę, na powiedzmy wymianę jakichś inwestorów. Niemniej jednak jest to potrzebne działanie, bo przy uczestniczeniu w związku międzygminnym Odra Warta, czy w różnych fundacjach, czy w stowarzyszeniach jest potrzebny partner. Nie wszystkie gminy posiadają tego partnera, także należy podziękować za to, że gmina Rzepin posiada takiego partnera i daje to możliwość realizowania wszystkich projektów unijnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Odpowiedź na to samo pytanie proszę pana Słabomira. Ja myślę, że ta współpraca jest bardzo potrzebna również, chociaż kuleje, jeżeli chodzi o wymianę kulturalno-oświatową. Chcielibyśmy, życzylibyśmy sobie, żeby tu w tym aspekcie ta współpraca się rozwinęła. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że właśnie dzięki współpracy z naszą zaprzyjaźnioną gminą spod Berlina, z gminą Hotegarten, możemy uczestniczyć w projektach, Tutaj chciałbym nawiązać również do, do, do, do wypowiedzi pana Stanisława w organizacji różnego typu imprez, szkoleń i, i tego typu rzeczy. I podam przykład na Dni Rzepina. Dni Rzepina w 85% czy tam dożynki na przykład w 85% są sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej właśnie dzięki tej współpracy z gminą Hopegarten. Ale to nie tylko imprezy tego typu, dożynki, yy, dni Rzepina, chociaż myślę, że i Rzepin, yy, i gmina Rzepin zasługują na, na takie imprezy. Yy, to chyba wszystko na razie. Dziękuję bardzo. I odpowiedź poproszę pana Stanisława. Współpraca z gminą partnerską jest niezbędna, bowiem ona rozwija się jakby w dwóch płaszczyznach. W pierwszej płaszczyźnie to jest wzajemne poznawanie kultury, dążeń społeczeństwowych gmin, osiągnięć, podpatrywanie, jak rozwiązywane są problemy zarówno przez Niemców w gminie Rzepin, jak i przez naszych obywateli w gminie, gminie Hopekardem. Ale również podstawową sprawą jest właśnie to, że niektóre przedsięwzięcia związane z działalnością gminy można zrealizować przy partnerstwie strony drugiej. A tą drugą stroną jest właśnie gmina Hoppergarten. Ta współpraca już trwa dosyć długo, bo około dziewięciu lat. I ona w tym okresie czasu przyniosła dosyć wymierne korzyści materialne w postaci zrealizowanych wniosków zarówno przez gminę Rzepin, ale też i takie wnioski były, gdzie przy partnerstwie gminy Rzepin realizowane były w gminie Hope Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, myślę, że duże brawa należą się wszystkim kandydatom, ponieważ pomyślnie brnęli do końca części pierwszej. Dziękuję bardzo.